Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Minęła godzina 23, jest czwartek, 9 kwietnia. Ewa Worobiec, zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia, a oto co przygotowaliśmy. Środowisko prawnicze i polityczne podzielone, a powodem jest brak udziału prezydenta w uroczystości ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Donald Trump rozważa wycofanie amerykańskich wojsk z Europy. Sekretarz Generalny NATO stara się załagodzić sytuację. Powiemy też o przyszłości edukacji zdrowotnej w szkołach. Chociaż będzie obowiązkowa, to uczniowie i rodzice będą mieli pełną swobodę. Suma wydarzeń. Sześcioro sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego złożyło w Sejmie ślubowanie. W tej grupie byli sędziowie, których Karol Nawrocki zaprosił do siebie w ubiegłym tygodniu oraz ci, którzy nie doczekali się zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego. Wzięli zatem sprawę w swoje ręce i zorganizowali uroczystość w parlamencie. Zaprosili prezydenta, ale Karol Nawrocki do Sejmu nie przyjechał. Sędziów przywitał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który przypomniał, że zostali oni wybrani przez Sejm 13 marca. Działając w imieniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wręczę paniom i panom sędziom uchwały o wyborze będące wyrazem woli na. Później po kolei sędziowie składali ślubowanie zwracając się w tej formule.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 Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W uroczystości wzięli udział także marszałek Senatu, wicemarszałkowie Sejmu i byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego. Sylwia Białek, Polskie Radio. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie uznaje czworga z sześciorga sędziów, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie. Jego zdaniem powinni to zrobić w obecności prezydenta. Każdego z sędziów Święczkowski poinformował osobiście o swojej decyzji. Przed Trybunałem Konstytucyjnym zgromadzili się przeciwnicy i zwolennicy, a szczegóły zna Klaudia Wrublewska. Cały czas ich wspieramy. Nie ma wyjścia, przecież nie możemy, już byliśmy po pas w bagnie.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 pozwu do sądu pracy, jeśli prezes Trybunału Konstytucyjnego nie będzie dopuszczał jej do orzekania. Mówiła o tym w TVP Info. Będę przechodziła do Trybunału Konstytucyjnego. Powiedziałam to dzisiaj panu Bogdanowi Sięczkowskiemu, że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 A relacjonowała Klaudia Wrublewska. adwokat i profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Maciej Gutowski mówił na naszej antenie, że nie jest optymistą jeśli chodzi o przyszłość Trybunału Konstytucyjnego. Wiemy, że PiS powie nie ma ślubowania. Pan prezes Święczkowski prawdopodobnie powie dokładnie to samo. Rozpocznie się jakaś batalia sądowa, a najpewniej przed sądem pracy coś się tam będzie działo.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 wydarzeń. Informacje ze świata. Napięcia między Stanami Zjednoczonymi a NATO się nasilają. Donald Trump rozważa wycofanie amerykańskich wojsk z Europy. Wszystko po tym, jak sojusznicy odmówili wsparcia w wojnie z Iranem. Na Starym Kontynencie stacjonuje prawie 80 tysięcy amerykańskich żołnierzy. To wszystko dzieje się w trakcie wizyty sekretarza generalnego NATO w Waszyngtonie Marka Rutte. Łączymy się teraz z korespondentem Polskiego Radia w Stanach, w Stanach Zjednoczonych Janem Pachlowskim. Dobry wieczór. Witam. Powiedz, czy spełnienie gruźb Donalda Trumpa jest realne. Przede wszystkim Donald Trump już po raz kolejny w taki sposób tutaj prowadzi swoją retorykę i rzeczywiście trudno w tej chwili prognozować, czy jest to straszenie czy rzeczywiście w ciągu kilku miesięcy będziemy tutaj świadkami takich wydarzeń. Donald Trump rozważa wycofanie części amerykańskich wojsk z Europy. To jest fakt. I o, to wszystko motywuje taką frustracją wywołaną odmową sojuszników z NATO, którzy nie zgodzili się pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa żeglugi w Ciesinie ormuz podczas właśnie wojny z Iranem. Takie informacje uzyskał Reuters jako pierwszy, przekazał te informacje. Agencja też powołując się na swoje źródła podkreśla, że prezydent pozostaje również rozgniewany faktem, iż jego Plan przejęcia kontroli nad Grenlandią nie doszedł do skutku. Jednak jak na razie i to jest dobra informacja też w perspektywie polskiej nie podjęto żadnych decyzji, a Biały Dom nie wydał Pentagonowi polecenia opracowania konkretnych planów redukcji liczebności wojsk w Europie. A sekretarz Generalny Sojuszu północno w Waszyngtonie po środowych rozmowach w Białym Domu, gdzie spotkał się właśnie m.in. z prezydentem władem Trumpem, Mark Rutte wziął udział w dyskusji na temat zagrożeń stojących przez NATO i utrzymywaniu e, sojuszu. Dyskusja odbyła się w instytucie tutaj Ronalda Reagana i e, posłuchajmy, co między innymi mówił e, sekretarz generalny NATO.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 Mark Rutte dodał, że starał się wytłumaczyć też Donadowi Trumpowi, Dlaczego część państw europejskich zachowała pościągliwość? Trzeba uczciwie przyznać, że część europejskich sojuszników była nieco zaskoczona. Aby zachować element zaskoczenia przy pierwszych uderzeniach, prezydenta Trump zdecydował się nie informować swoich partnerów z wyprzedzeniem, powiedział Mark Rutte właśnie w tym przemówieniu w wygłoszonym w Waszyngtonie. Jednak to, co widzę, spoglądając dziś na Europę, to sojusznicy udzielający ogromnego wsparcia. Kontynuował. Mark Rutte wspomniał również, że NATO byłoby gotowe odegrać rolę w ewentualnej misji w ciśnieniu Ormus, o ile będzie to w możliwościach sojuszu. Biały Dom też w pośpiechu, napięciu, przygotowuje się do kluczowych negocjacji w Pakistanie, te w najbliższy weekend. I wszystko dzieje się w obliczu izraelskiego ataku na Liban. Przypomnijmy, że w tym ostatnim ataku wczorajszym zginęło 200, ponad 250 osób i to tylko w ciągu 10 minut. Ponad 1000 zostało rannych. Ten atak stawia pod znakiem zapytania kruche zawieszenie broni. Powiedz, jak ważne będą rozmowy w Islamabadzie? Wydaje się mało prawdopodobne, by administracja Donalda Trumpa, pragnąc dodatkowo umocnić rozmowę, który Donald Trump tak chętnie zachwalał, zdecydowała się wycofać z sobotnich rozmów w Islamabadzie. Tutaj donosi stacja CNN. Przypominamy również Państwu, że wiceprezydent J.T. Vance stojący na czele amerykańskiej delegacji. Udający się właśnie do Islamabadu stwierdził, że rozbieżności dotyczące Libanu stanowią jedynie zwykłe nieporozumienie w kwestiach warunku zawieszenia broni i nie powinny doprowadzić do fiaska tych negocjacji. Niemniej jednak zarówno Iran, jak i właśnie ci międzynarodowi mediatorzy ostrzegają zgodnie, że kontynuowane przez Izrael bombardowania sąsiedniego kraju mogą zniweczyć te wysiłki. Podczas czwartkowej porannej rozmowy telefonicznej z amerykańskim posłankiem na Bliski Wschód Stephenem Uitkowem, minister spraw zagranicznych Egiptu, Ostrzeg, że, izra że izraelska agresja na Liban podważa wszelkie regionalne i międzynarodowe wysiłki na rzecz osiągnięcia spokoju na Bliskim Wschodzie. Sprawdźmy jeszcze, co u astronautów. Misja Artemis powoli albo może szybko dobiega końca. E, już prawie 10 dni. E, I co teraz dzieje się z astronautami, kiedy dokładnie mają wrócić na Ziemię? To są decydujące tutaj godziny misji, ostatnie misje. I jak podkreślają specjaliści, ten powrót na Ziemię jest decydujący i szczególnie niebezpieczny. I to jest tak naprawdę najtrudniejsza pod względem bezpieczeństwa część tej dziesięciodniowej podróży na orbitę około księżycową. Około godziny piątej nad ranem, to będzie. Noc z piątku na sobotę, czasu obowiązującego w Polsce nad ranem dokładnie, to lądowanie jest spodziewane. I przypomnę Państwu, że misja Artemis wystartowała z przylądka Canavera na Florydzie, a to lądowanie będzie w okolicach Sandigo w Kalifornii, czyli na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Bardzo dziękujemy. Jan Pachlowski. A teraz przenosimy się do Europy. Unia Europejska przygotowuje się na rozmaite warianty rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie. Poszczególne państwa już teraz powinny zacząć uzupełniać zapasy gazu przed zimą. Takie jest zalecenie Grupy Koordynacyjnej do Spraw Gazu, która spotkała się na nadzwyczajnej naradzie zwołanej przez Komisję Europejską. Eksperci informowali, że wojna na Bliskim Wschodzie nie jest obecnie zagrożeniem dla dostaw gazu, ale Unia musi przygotować się na długotrwałe skutki tego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 Dlatego Komisja wykorzystała też te spotkania do konsultacji w sprawie działań, które złagodzą negatywne skutki wojny. Komisja analizuje m.in. możliwość wprowadzenia podatku od nadzwyczajnych zysków spółek energetycznych, bada opłaty sieciowe za przesył energii i nie wyklucza złagodzenia zasad pomocy publicznej. Bata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Węgry odliczają czas do wyborów parlamentarnych, te odbędą się już w najbliższą niedzielę. Ostatni sondaż zrealizowany przez firmę Median daje opozycyjnej partii TISA ponad dwie trzecie mandatów, czyli większość konstytucyjną. Lider opozycji Peter Madziar kontynuuje objazd po kraju występując na kilku wiecach wyborczych dziennie. Na spotkaniu wyborczym Tisy nad Balatonem był reporter Polskiego Radia Michał Makowski.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 Zdecydowana większość młodych wyborców na Węgrzech sprzyja opozycji w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Według doniesień opinii cytowanych przez brytyjskiego Guardiana, rządząca partia Fides może liczyć na niecałe 10% poparcia wśród wyborców poniżej 30 roku życia. Dwudziestoletni uczeń Mark, mieszkający nad Balatonem w rozmowie z Polskim Radiem, opowiada o degradacji węgierskiego systemu edukacji. Węgierski system szkolnictwa jest naprawdę w opłakanym stanie. Podręczniki są stare, krzesła się rozpadają, stoły się rozpadają. Nauczyciele czują się wypaleni zawodowo i nie zarabiają wystarczająco dużo, by godnie żyć. Wielu z nich musi szukać sobie drugiej pracy. Węgierski rząd przez ostatnie trzy lata podnosił pensje nauczycieli o 60%, ale część podwyżek została zjedzona przez wysoką inflację. Węgierski Nauczyciel zarabia równowartość od 5 do 11 tysięcy złotych. Dziewiętnastoletnia panna uczennica z miejscowości nad Balatonem zamierzała głosować na opozycyjną partię TISA, ale podchodzi do tego z rezerwą. Szczerze mówiąc to smutne, ale nawet w przypadku tej partii jestem trochę sceptyczna. Miałam dwa lata, kiedy Fides doszedł do władzy. Oni też byli tak lewicowo-liberalną partią. W ciągu 16 lat całkowicie wszystko grabili. Rodzina Matolczyego, jednego z ludzi partii rządzącej, przenosi swój majątek do Dubaju w wielkich kontenerach. Oni uciekają. Tymczasem Platforma Społecznościowa TikTok poinformowała, że w ostatnim czasie usunęła ponad 150 kont, które podawały fałszywe informacje dotyczące węgierskich wyborów parlamentarnych. Takie działania zostały wzmocnione poprzez uruchomienie przez Unię Europejską mechanizmu szybkiego reagowania na dezinformacje w internecie. Władze Platformy Społecznościowej poinformowały, że skasowane konta działały zarówno przeciwko opozycyjnej partii TISO, jak i rządzącemu Fidesowi. Osoby stojące za tworzeniem takich sieci stworzyły fałszywe konta, aby sztucznie wzmacniać fałszywą narrację przeciwko obu partiom. Kreowano fikcyjne postacie, wykorzystywano zdjęcia stokowe lub tworzone przez sztuczną inteligencję. Od początku roku usunięto już ponad 300 kont, które podszywały się pod kandydatów w węgierskich wyborach lub tutejszych urzędników państwowych. Dodatkowo podano również informację, że firma usunęła w ostatnim czasie ponad 3200 filmików szerzących dezinformację. Działania Platformy są m.in. efektem uruchomionego przed węgierskimi wyborami unijnego mechanizmu szybkiego reagowania na dezinformację w internecie. Początkowo Fidesz protestował, twierdząc, że będzie to cenzura internetu. Teraz widać jednak, że działa w stosunku do każdej ze stron politycznego konfliktu. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Wybory parlamentarne na Węgrzech w najbliższą niedzielę, 12 kwietnia. Wracamy do kraju. Edukacja zdrowotna, obowiązkowa, ale tematy dotyczące wiedzy seksualnej nadal fakultatywne, poinformowała minister edukacji Barbara Nowacka. Od nowego roku szkolnego wszyscy uczniowie będą mieć obowiązek uczestniczenia w lekcjach z nowego przedmiotu. Martyna Szymczakowska.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 Patriotyzm wiąże się z mądrym wspieraniem polskich firm, tak w Ostaszewie w kujawsko-pomorskim mówił premier Donald Tusk. Szef rządu zainaugurował projekt Local Content z korzyścią dla Polski, a chodzi o maksymalne zwiększenie udziału polskich firm w strategicznych inwestycjach obejmujących energetykę, przemysł zbrojeniowy i infrastrukturę.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 Czarny punkt na Zakopiance w krzyszkowicach koło Myślenic zlikwidowany po dekadzie starań i po dwóch latach budowy kierowcy i piesi mają do dyspozycji bezkolizyjny węzeł z tunelem i przejściem podziemnym. Zniknął natomiast niebezpieczny lewoskręt do Krzyszkowic oraz pasy na Zakopiance. W związku z przebudową trasy pod Tatry swoją lokalizację zmienił najbardziej dochodowy fotoradar w Polsce. O szczegółach Aleksandra Sobczak.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 do Jawornika w okolicy skrzyżowania z drogą wojewódzką 955 wyjaśnia Wojciech Król z głównego inspektoratu transportu drogowego W zaledwie pół roku fotoradar w Krzyżkowicach zarejestrował ponad 51,5 tysiąca wykroczeń Aleksandra Sobczak Radio Kraków Budowa tego węzła na Zakopiance pochłonęła ponad 90 milionów złotych I tą informacją kończymy magazyn który przygotował Andrzej Abgarowicz a kolejne informacje o północy Ewa Worobiec dziękuję do usłyszenia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 Stopy procentowe w kwietniu bez zmian, tak zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Powodem były obawy o możliwy wzrost inflacji wynikający z gwałtownych skoków cen paliw na światowych giełdach. Wtórna fala podwyżek spodziewana jest w Polsce w ciągu kilku miesięcy. Decyzja o powstrzymaniu się od jakichkolwiek cięć oznacza, że główna stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego niezmiennie kształtuje się na poziomie 3,75%. Czy takiej decyzji można się było spodziewać? O tym na naszej antenie Piotr Soroczyński, główny ekonomist. Krajowej Izby Gospodarczej mówił w rozmowie z Ewą Wasążnik.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 by porównywać to choćby z tym, co się zadziało na rynku ropy. Czyli kalendarz jest tutaj naszym sprzymierzeńcem no w tym tak, sensie, że po roku, sezonie, że że w tym sezonie, że, że my te zbiorniki po zimie możemy i, i zapakować dziś, i zapakować za miesiąc, i za dwa miesiące, więc na razie jeszcze nie widać jakiejś szczególnej paniki. No ale może lepiej robić to wcześniej niż później, zważywszy na niepewność tej sytuacji, kiedy no jeszcze jest większe pole manewru na tym Panie redaktor, wszyscy o tym wiemy i też z poziomu gospodarstw domowych, że rozsądnie jest to pał na kolejną zimę nakupić w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 A z Piotrem Soroczyńskim, głównym ekonomistą Krajowej Izby Gospodarczej, rozmawiała Ewa Wasążnik. Dzisiejszy dzień w Polskim Radiu 24 upłynął nam pod hasłem awantury o Trybunał Konstytucyjny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 I ten temat z pewnością będzie wracać w Polskim Radiu 24, bo jak czytamy na polskieradio24.pl uprzedziliśmy prezesa Trybunału Konstytucyjnego, że będziemy się stawiać w pracy. Tak powiedziała w rozmowie z Polskim Radiem sędzia Anna Korwin-Piotrowska, jedna z sześciorga sędziów, którzy dziś złożyli ślubowanie w Sejmie. Wieczór w Polskim radio 24 dobiega końca. Dzisiejszy program przygotowali Andrzej Abgarowicz i Rafał Roślika, zrealizowali Paweł Chodyna i Adam Brzeziński. Ja nazywam się Jarema Jamrożek. Dziękuję również Państwu, że byli Państwo z nami. Proszę pozostać z Polskim Radiem 24. Powtórka programu. Tu Polskie Radio 24, przy mikrofonie Ewelina Kamińska.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 bardzo cieszy, ponieważ tam y, mieszkańcy starają się o ten cmentarz od 20 lat. I był protest, y, zmiana y, lokalizacji, problem z działką, i wiem, że obecny prezydent Krakowa nawet miał to w programie wyborczym, żeby ten cmentarz powstał i to się najprawdopodobniej w najbliższym czasie uda. Także te miejsca się pojawiają, bo zwiększa się potrzeba, y, zwiększa się też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 I na przykład ja bym o tym nie pomyślała, bo nie pomyślałabym o tym, że można zbudować więź z patyczakiem, ale gdy o tym pomyślałam i pie moją pierwszą reakcją było zaskoczenie, to później mi się przypomniało, że jakieś ja nawiązałam więź z gekonem, czyli z małą taką jaszczureczką, bardzo malutką, która jest strachliwa, ucieka, no teoretycznie nie głaszcze się, nie spędza się z nią jakoś tam czasu, tylko się karmi i obserwuje, a mimo wszystko ja nawiązałam relację.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 i mogła przeżyć cudowne, cudowne chwile na pewno. Ale też fajne było to, że właśnie dzięki wiedzy, którą zdobyłam podczas pisania książki, podczas rozmów z moimi bohaterami i bohaterkami, to właśnie ja na przykład wcześniej nie wpadłam na pomysł, żeby był ostatni posiłek. I gdy to usłyszałam, to sobie pomyślałam, że tak, że też chcę, żeby Ziutka miała taki posiłek,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 Spórka programu. Reklama.